To są informacje Polskiego Radia 24. Ślubowanie przyjęte, ale nie od wszystkich. Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego dwoje z sześciorga wybranych sędziów. Jutro usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Uzbrojony napastnik wtargnął na teren jednej z łódzkich fabryk. Publiczność była zachwycona. Gwiazdy polskiej sceny wystąpiły z okazji 64. urodzin radiowej trójki. Minęła 22. Damian Szpyra. zapraszam. Otoczenie prezydenta twierdzi, że nie miał innego wyjścia. Z kolei według ministra sprawiedliwości w ten sposób łamie prawo. Karol Nawrocki zaprzysiędził dwoje z sześciorga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. A o szczegółach Mariusz Pieśniewski.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 Amerykańska operacja w Iranie potrwa jeszcze około trzech tygodni. Taką informację w swoim orędziu do narodu ma przekazać prezydent Donald Trump. Według przedstawiciela Białego Domu, jak donosi stacja CBS, amerykański prezydent tradycyjnie ma przekazać, że operacja Epicka Furia osiąga za, m, zapowiadane cele lub nawet je przekracza. W przemówieniu Donalda Trumpa ma się znaleźć także krytyka NATO i zapowiedź możliwego opuszczenia sojuszu przez Stany Zjednoczone. Emisja przemówienia ma się rozpocząć o trzeciej w nocy czasu polskiego. Napastnik, który strzelał do pracowników jednej z łódzkich fabryk spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Broń, którą posługiwał się zostanie przebadana przez biegłych. A o tym co czeka 42-latka reporter Radia Łódź Adam Łużyński.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 Zatrzymany były pracownik zakładu wtargnął na teren fabryki i oddał kilka strzałów w kierunku innej osoby. Nikt nie został ranny, a podczas zdarzenia ewakuowano 400 osób. Koszyk ze zakupami wielkanocnymi będzie droższy niż rok temu, więcej zapłacimy za warzywa, mięso wołowe i czekoladę, wyjaśnia analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl.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 3%. Podczas przedświątecznych zakupów Polacy w tym roku wydadzą średnio około 300 zł na osobę. Gospodarzem wieczoru był Artur Andrus, a na scenie wystąpili m.in. Kasia Lińs, Kasia Stankiewicz, Reniusis oraz zespół Metro. Okazją do uczestnictwa w koncercie były 64. Urodziny Trójki. Do Pokaja, jeden to. Fantastyczny koncert I dla młodych, i dla starszych No a Andrus samego siebie przerasta. Fantastyczny, fantastyczny, fantastyczny A pani jest słuchaczką trójki? Tak, i to już od 60 lat Bardzo mi się podobało Nawet czuję się troszeczkę taki wzruszony Dlatego, że też jestem słuchaczem No prawie od początku Brawo trójka I Wszystkiego najlepszego, oby się działo jak najlepiej Aż się 100 lat chcę zaśpiewać sto, sto, lat, sto lat, sto lat Niech, niech żyje, żyje, żyje nam, nam. Niech żyje nam Trójeczka. Trójeczka. Przez cały dzień dla słuchaczy przygotowano wiele urodzinowych atrakcji, w tym odcinki kultowego słuchowiska Kocham Pana, Pani Sułku i specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki przygotowane w formule sprzed 100 lat. To były informacje Polskiego Radia 24.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 w Polskim Radiu 24. No, z jednej strony telewizja, z drugiej platformy wideo na żądanie, no i oczywiście cały internet przepełniony treściami wideo. A gdzie w tym wszystkim kino w dawnym rozumieniu? Po godzinie 22.30 przyjrzymy się współczesnym filmom, no i jaką rolę w dzisiejszym świecie odgrywa kino, to w programie Studio Wiedzy. Wcześniej jednak sprawdzimy, z jakimi wyzwaniami mierzą się współcześni mężczyźni i czy chłopaki nie płaczą, czy jednak płaczą i płakać powinni. Zapytamy, czy można rozmawiać konstruktywnie, o męskich problemach. Zapraszam na program Do Pomyślenia. Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dzień dobry. Z moim dzisiejszym gościem porozmawiamy o problemach mężczyzn, ale porozmawiamy też o rosnącej radykalizacji postaw oraz mizoginii wśród młodych mężczyzn. O to wszystko będę pytać już za chwilę. Do Pomyślenia. A moim gościem dzisiaj jest socjolog i współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, Michał Gulczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy młodzi mężczyźni mają dziś trudniej niż kiedyś? Bo nie chcę pytać o to, czy są dyskryminowani, ale o to, czy ich życie stało się trudniejsze. Pod pewnymi względami na pewno. E, dzisiaj młodzi mężczyźni zauważają, że... E, Kobiety walczą o równość, domagają się równego traktowania, robią postępy również w karierach, natomiast wszystkie te nierówności, które dotyczyły kiedyś mężczyzn i były tradycyjne i były powszechnie akceptowane, teraz no, pozostają w tym samym miejscu, tak jak były wcześniej. Czyli na korzyść mężczyzn niewiele się zmienia, bardzo dużo słyszymy o równości płci, ale ta równość jest zazwyczaj jednostronna, to znaczy działa zazwyczaj na rzecz kobiet, a rzadko uwzględnia się właśnie problemy mężczyzn. Dużo słyszy się też o kryzysie męskości. Czy coś takiego faktycznie istnieje? Czy to bardziej taki medialny wytrych? Myślę, że to jest taki medialny wytrych. Staram się nie mówić ani o kryzysie, ani o męskości, dlatego, że męskość sugeruje nam, że powinniśmy zmieniać tylko zachowania mężczyzn. Tak? To, to, jak mężczyźni się kiedyś zachowywali, jak się zachowują teraz i powinniśmy sugerować mężczyznom to, jak oni się powinni zachowywać w przyszłości, a te problemy są znacznie głębsze, bo przede wszystkim właśnie mamy dyskryminację prawną w takich sprawach jak nierówny wiek emerytalny, jak kwalifikacja wojskowa, jak różne urlopy dla matek i dla ojców, jak nierówne traktowanie więźniów, jak nierówne przepisy BHP, nierówne też traktowanie w pracy, to już wychodząc poza dyskryminację ściśle prawną. Dzisiaj no, mężczyźni widzą, że te problemy nie są rozwiązywane, że role płciowe się zmieniają, to znaczy kobiety coraz częściej wchodzą na te najwyższe stanowiska, coraz bardziej są obecne czy to w mediach, czy w polityce i to jest zasadniczo pozytywne. Natomiast, no właśnie, ta transformacja jest dosyć jednostronna, jest niepełna. Kobiety słyszą właściwie od dziecka, że mogą się rozwijać, mogą robić to, co chcą, że powinny przełamywać te bariery. Tak? Słyszymy o takich hasłach jak girl power, czyli Siła dziewcząt. Jest wiele pozytywnych haseł dla kobiet, i kobiety mogą tak naprawdę wybrać, czy chcą żyć tradycyjnie i e, zostać na przykład właśnie e, matką, poświęcić się wychowywaniu dzieci, czy żyć nowocześnie e, i. Więcej czasu poświęcać swojej karierze, zainwestować w swoją karierę. Natomiast mężczyźni wydaje się, że są ciągle raczej uwięzieni w tych tradycyjnych oczekiwaniach. To znaczy nadal oczekuje się od mężczyzny, że on będzie zarabiał więcej od żony, że on nadal będzie ambitny zawodowo, czy będzie odpowiedzialny za utrzymanie rodziny. I być może... Na to jeszcze dodatkowo nakładamy mu dodatkowe obciążenia, takie jak właśnie zajmowanie się dziećmi, jak odciążanie partnerki w innych obowiązkach, czy to opiekuńczych, czy domowych. Więc powiedziałbym, że przeżywamy teraz transformację ról płciowych. Natomiast ta transformacja dotyczy i kobiet i mężczyzn, ale oczywiście w różny sposób. Mhm. No tak, ale przez wiele lat kobiety też brały na siebie emocjonalną część związku. Mężczyźni byli bardziej oddzieleni od spraw domowych. Kobiety przejmowały no, tą rolę takiego spoiwa całej rodziny. I mimo lat, mimo tego, że pan mówi, że kobieta może wybrać, którą rolę chce pełnić, to jednak ta część emocjonalna cały czas jest bardzo dużym komponentem tego, czym kobiety się zajmują domach i po prostu w związkach. Tak, rzeczywiście kobiety tradycyjnie zajmowały się ogniskiem domowym i czuwały nad tym, no właśnie, żeby rodzina była y, spójna, szczęśliwa i tak dalej. Albo żeby ale, chociaż funkcjonowała. Tak, ale dzisiaj my się przesadzamy w drugą stronę. To znaczy czytam najpierw w amerykańskiej prasie, teraz również w polskiej prasie kobiecej o terminie man keeping, czyli jakby takim przechowywaniu męża, czy, czy chowaniu męża, zajmowaniu się jego życiem emocjonalnym i określa się to właśnie obciążeniem dla kobiety, pracą i tak dalej. Ale wydaje mi się, że no w związkach po prostu jesteśmy dla siebie wsparciem i trochę o to chodzi, żeby właśnie wzajemnie się wspierać. Więc wydaje mi się, że w, tych, w tym odrzucaniu stereotypowych ról no nie powinniśmy też przesadzać, dlatego że niektóre rzeczy są po prostu dobre, niezależnie od tego, czy wy wykonuje je kobieta czy mężczyzna. No tak, ale wspieranie to też nie jest przejmowanie całkowicie tej roli, a przez wiele lat mam wrażenie, że jednak trochę tak było, że kobiety tą pracę głównie same podejmowały, a mężczyźni się wycofywali i uciekali w pracę. To zależy, co mamy na myśli, mówiąc o, o tej pracy emocjonalnej. To znaczy wsparcie... Nie wiem, dzieci, wsparcie partnera, wydaje mi się, że mężczyźni w coraz bardziej w to, w to wchodzą i są coraz bardziej aktywni. No dobrze, a jakie z tych problemów, które pan wymienił na samym początku, myśli pan, że są najbardziej doskwierające dla mężczyzn? Czy to może bardziej jest kwestia tego, że tych problemów jest tak dużo i żadne nie są do końca... Poruszane albo obecne w przestrzeni publicznej? To zależy od tego, w jakiej sytuacji życiowej jest mężczyzna, od jego wieku, od jego klasy społecznej. Mhm. A taki e, przeciętny dla... mężczyzna w Polsce? No trudno powiedzieć, dlatego że mężczyzna 55-letni czy 60-letni będzie odczuwał to, że nie może przejść na emeryturę, że jest bardziej narażony na wypadki w pracy, bo to właśnie statystycznie bardziej dotyczy starszych pracowników niż młodszych. Z kolei młodszy mężczyzna, mając lat 19, odczuje, że jest wezwany do komisji wojskowej na kwalifikacje, że być może jeśli zacznie się wojna również w Polsce, to będzie Wołany, może być w związku z tym no, żyć w jakimś e, stresie czy przekonaniu o tym, że e, no, ostatecznie mimo mówienia tyle o równości, nasze życie nie jest wyceniane równo, e, czy nie jest traktowane e, równo. E, jednocześnie młody mężczyzna mając lat 20 czy e, nawet 30 może poszukiwać partnerki i mieć z tym problem ze względu na to, że na przykład jest mniej wykształcony, dlatego że mężczyźni są znacznie mniej e, obecnie wykształceni, czy mają niższy poziom kończenia edukacji niż niż kobiety, a jednak ciągle i stereotypowo, i być może biologicznie, dobieramy się w pary w ten sposób, że mężczyzna zarabia trochę lepiej, że mężczyzna ma co najmniej równy status społeczny. Dlatego mężczyznom, na przykład żyjącym na wsi, bo mężczyźni również rzadziej migrują ze wsi do miast, niż kobiety, może być im trudniej znaleźć partnerkę. No i to też może być jakimś czynnikiem powodującym niezadowolenie tak, z, z ogólnej sytuacji obecnej i tego, w jakim kierunku świat według tego mężczyzny zmierza. Czyli kobiety trochę nie chcą też współczesnych, nowo, inaczej może, nowoczesnych mężczyzn. Takich, którzy są w kontakcie ze swoimi emocjami, którzy są wrażliwi, delikatni, którzy chcą poświęcać czas opiece nad dzieckiem. Trudno powiedzieć. Ja w swojej książce, nowej książce Mężczyźni o nierówności płci piszę właśnie o tym, że oczekiwania wobec mężczyzn są teraz nie do końca spójne i nie do końca jasne. Tak jak mówiłem, z jednej strony mężczyźni mają zarabiać i ciągle to jest to, co słyszą od rodziców czy od nauczycieli, gdy wybierają szkoły ponadpodstawowe. Mężczyźni znacznie częściej idą do szkół branżowych i techników z założeniem takim, że mężczyzna powinien mieć fach a jednocześnie no, oczekuje się od nich, że właśnie będą nowocześni, że będą e, bardziej się zajmować e, emocjami, czy o nich mówić, czy, czy je wyrażać i tak dalej. Podobnie jest właśnie z, z tą strefą emocjonalną, gdzie nie do końca wiadomo, jak mężczyźni się powinni zachowywać. Z jednej strony mówi się, że wiele problemów mężczyzn wynika z tego, że mężczyźni nie mówią o swoich problemach, nie mówią o emocjach, nie przyznają się do słabości, a z drugiej strony, gdy już zaczną się przyznawać, być może przestają być atrakcyjni dla swoich partnerek, dlatego że przestają być oparciem. Czyli przestają być takim właśnie tradycyjnym mężczyzną, na którym się można oprzeć, który jest ostoją rodziny i który znosi wiele. I właśnie to też jest praca emocjonalna, że ktoś jest tym stabilnym elementem rodziny, który się właśnie nie rozkleja i bierze na siebie te, te trudne emocje, które gdzieś trawi w ciszy. Oczekuje się od mężczyzn, że będą jednocześnie właśnie i płakać, i mówić o tych emocjach, a z drugiej strony nie bardzo ktoś chce ich słuchać. Więc jest wiele kampanii teraz pod hasłem chłopaki też płaczą albo podobnych i ja w książce sugeruję coś takiego, że ta taką kampanię pod hasłem chłopaki, słuchajmy chłopaków. To znaczy chłopacy, mężczyźni też powinni być wysłuchiwani i my powinniśmy być i kobiety i mężczyźni przygotowani do tego, że mężczyzna właśnie przyjdzie i nam opowie, niekoniecznie o emocjach, ale o swoich problemach i być może Właśnie w przeciwieństwie do stereotypowej kobiety, która chce opowiedzieć o emocjach i się rozpłakać i znaleźć wsparcie, być może mężczyzna chce znaleźć Rozwiązanie, tak, i będzie bardziej nakierowane nie na swoją analizę emocji, tylko na znalezienie wyjścia z sytuacji i znalezienie kolejnego kroku, który musi podjąć. A nierówności, które spotykają mężczyzn w tym momencie, czy one mogą być powodem tego, że młodzi się coraz bardziej radykalizują? Bo różnice polityczne bardzo mocno widać właśnie wśród młodego pokolenia, jeżeli się to podzieli na płeć. Kobiety idą bardziej w stronę taką lewicową, Mężczyźni kierują się częściej w stronę skrajnej prawicy. Czy to, że ich problemy są no właśnie nie do końca rozwiązywane może być jednym z tego powodów, czy jest coś innego jeszcze, co za tym stoi? Zanim odpowiem bezpośrednio na to pytanie, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że nie do końca tak jest, że mamy silną polaryzację płci. Jeśli porównamy województwo na przykład pomorskie z podkarpackim albo miejsce zamieszkania, wieś z miastem albo poziomy wykształcenia, to te nierówności w poparciu dla poszczególnych kandydatów w wyborach prezydenckich są znacznie większe niż między płciami. Więc te różnice między płciami nie są aż tak dramatyczne dlatego, że większość z nas wciąż żyje w parach damsko-męskich i mamy zazwyczaj wspólne interesy i dobieramy się też pod takim kątem, żeby mieć w miarę wspólne wartości. Druga rzecz jest taka, że na partie prawicowe, czyli czy powiedzmy skrajnie prawicowe na kandydatów Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna zagłosowało więcej kobiet niż na Magdalenę Biejet i Andriana Zandberga. Czyli kobiety wcale nie głosują masowo na lewicę, kobiety ogólnie częściej zagłosowały na tych kandydatów uznawanych ze skrajnie prawicowych. i Trzecia jeszcze wątpliwość co do tej narracji o, o radykalizacji i polaryzacji jest taka, że młodzi mężczyźni są i tak bardziej postępowi niż starsze pokolenia. Mm. Pod wieloma względami, również tymi płciowymi. E, to znaczy, mężczyźni są e, bardziej przyjaźnie nastawieni do e, postulatów e, dotyczących osób LGBT e, w sensie bardziej, niż, po, niż poprzednie pokolenia, pokolenia mm. tak? Czyli każde kolejne pokolenie jest. Bardziej progresywne, można by powiedzieć. Mhm. Ale było też badanie niedawne z 8 marca z okazji Dnia Kobiet i tam na przykład na jedno z pytań, czy żona powinna być posłuszna mężowi, młodsze pokolenia częściej odpowiadały tak niż te starsze pokolenia. Niestety to badanie jest przykładem tego, jak media nieodpowiedzialnie się zachowują. To znaczy mhm. nie podają rzetelnej analizy tych danych, czy rzetelnych informacji, tylko często gonią za nagłówkami, które, no, które ludzie chcą słyszeć. I ludzie chcą słyszeć o tym, że mężczyźni są zradykalizowani i chcą powrotu tradycyjnych norm. Natomiast, o, ja tak nie powiedziałam no, tak, tak, przywołałam ale przywołałam ja, tylko mówię o tych mediach, to, które to podawały te badania właśnie w takiej formie. I... Jest wiele zastrzeżeń do tego badania. Po pierwsze, ono dotyczyło 29 krajów, czyli w dużej mierze również krajów muzułmańskich, w których te normy płci mogą być bardzo różne. Druga rzecz, to jest porównywanie pokoleń. Tak? Rzeczywiście może być tak właśnie, że młode pokolenia mają trochę inne poglądy, czy bardziej konserwatywne nawet pod pewnymi względami od starszych, ale nie wiemy, czy to nie jest efekt tego, że oni są po prostu w innym wieku. E, czyli mają inne doświadczenia z bycia w związku. Ci, którzy są najmłodsi, obecnie jeszcze nie wchodzą w związki tak, czy rzadziej wchodzą w te związki takie stałe i mają też inne doświadczenie tego, jak rodzina funkcjonuje, czyli jak on, oni jako partnerzy funkcjonują, więc to niekoniecznie no jest powiedzmy pewien niuans, czy to jest coś, czego oni by chcieli, czy to jest coś, co oni sobie wyobrażają, bo to być może obserwowali w rodzinie. A do tego jest, są też inne pytania w tym sondażu, na przykład czy uważasz, że kobieta, która odnosi sukces jest atrakcyjna i tam 40% młodych mężczyzn odpowiedziało, że tak, że kobiety, które odnoszą sukces są atrakcyjne, czyli mamy więcej tych mężczyzn, którzy jednak deklarują te bardziej właśnie progresywne, nowoczesne poglądy i większą akceptację dla, dla tego świata, w którym kobiety odnoszą sukcesy. No dobrze, ale też mówi się dużo o samotności mężczyzn, mówi się dużo o mizoginii, która jest w internecie. Jak to się ma do, do takiej radykalizacji? Samotność, to jest zjawiskiem pod pewnymi względami bardziej dotyczącym mężczyzn, e, zwłaszcza jeśli w sondażach zapytamy o to, jak mężczyzna rzeczywiście żyje, czy ma kogoś, komu może się zwierzyć, czy ma jakiegoś bliskiego przyjaciela, jak często się spotyka e, z innymi ludźmi, e, wtedy rzeczywiście widzimy różnicę. Na nie korzyść mężczyzn, to znaczy męż młodzi mężczyźni są szczególnie samotną grupą. Jest trochę inaczej, gdy zapytamy o to, kto się czuje samotny. I znowu wynika to prawdopodobnie z tego, jak mężczyźni wyrażają swoje emocje, jak je przetwarzają. Kobiety nieco częściej, albo przynajmniej tak samo często jak młodzi mężczyźni deklarują, że czują się samotne. Tak czy inaczej, w młodym pokoleniu mamy znacznie mniej związków mamy powszechne użytkowanie aplikacji randkowych, których model biznesowy opiera się na tym, żebyśmy my nie znaleźli stałego partnera. Czyli zdecydowana większość mężczyzn nie znajduje w ogóle kobiet, które chciałyby z nimi się spotkać albo spotykać więcej razy. Dlatego, że Znaczna większość kobiet, z kolei wybiera tych najbardziej atrakcyjnych mężczyzn. I ci mężczyźni mogą być oczywiście sfrustrowani tym, że no system tak działa, czy powiedzmy albo normy, albo biologia tak działa, że oni w tej aplikacji randkowej nie mogą znaleźć sobie partnerki i mogą przez to też mieć negatywne wrażenia na temat, czy opinie na temat kobiet generalizując ze swoich doświadczeń właśnie z tego randkowania lub jego braku. Z kolei kobiety często mają znacznie więcej tych lajków czy meczy, tak dopasowań w aplikacjach i mogą się czuć znacznie bardziej atrakcyjne, natomiast potem umawiając się z chłopakami, którzy są atrakcyjni wizualnie na tej aplikacji, spotykają się z nimi i okazuje się, że oni oni wcale tak w, w prawdziwym życiu nie są tacy atrakcyjni, być może nie są tacy elokwentni, inteligentni i tak dalej. I też nabierają złych wrażeń na temat mężczyzn, na podstawie tych mężczyzn, których spotykają, bo wybrali ich nie w taki sposób, jak zazwyczaj tradycyjnie się przyciągaliśmy, czyli widzieliśmy najpierw coś poza wyglądem, tak? że ktoś ma fajne poczucie humoru, że ktoś ma wspólne zainteresowania. Trafiliśmy we wspólne miejsce i w ten sposób się przyciągaliśmy. Teraz przede wszystkim decyduje niestety wy. Wygląd. Więc to jest jeden z czynników polaryzacji. Drugi z czynników polaryzacji to są partie polityczne, które dzielą nas. Lewica mówi, że lewica stoi po stronie kobiet. Z kolei prawica często, no właśnie też reaguje na to, odrzucając samą ideę równości płci i też wartościując, do czego kobiety się nadają, do czego się nie nadają albo do, co po mężczyźni powinni robić. Niedawno mieliśmy wypowiedź Przemysława Czarnka właśnie, że mężczyźni powinni, się, powinni być przeszkoleni, wszyscy męż, mężczyźni w, wojskowo i obowiązkowo. Wcześniej to samo mówił Sławomir Menzen, czyli widać, że że na prawicy dominuje ta konserwatywna wizja świata, w której kobiety i mężczyźni mają różne role. Co do Mizogini w internecie, jest też mizoandria w internecie, to znaczy nienawiść wobec mężczyzn i niechęć do rozwiązywania tych problemów mężczyzn, o których mówię. My w Stowarzyszeniu na Rzecz Chłopców i Mężczyzn wydaliśmy raport Chłopaki do Medycznych, w którym piszemy o tym, że tak jak mamy nierównowagę płci na informatyce, którą instytucje się bardzo chętnie zajmują i wspierają kobiety w przełamywaniu stereotypów i interesowaniu się komputerami, to mamy też nierównowagę płci na uczelniach medycznych, które kończą trzykrotnie częściej kobiety niż mężczyźni. I gdy o tym piszemy na mediach społecznościowych, to jest naprawdę temat, który rozgrzewa zwłaszcza Twittera, Mamy mnóstwo anonimowy, anonimowych kont, które piszą, z tego jak piszą, wygląda na to, że to są nastolatki, które są kompletnie przeciwne temu, żeby chłopców wspierać w edukacji. Mhm. Muszę się tutaj wciąć, bo zaczyna kończyć nam się czas. Chciałam jeszcze dwie rzeczy poruszyć. Jedną tą a propos mizoginii i mizoandrii, że no niestety mizoginia też ma nieco poważniejsze skutki, bo mizoginia może się kończyć przemocą, zabójstwem i no, przemoc wobec kobiet też jest dosyć poważnym problemem. Nie wiem, czy akurat... Taki jest ciąg przyczynowo-skutkowy, to znaczy, że od mizoginii w internecie przechodzimy do, do przemocy. Po pierwsze, zdecydowaną większość przemocy, czy ofiarami przemocy fizycznej, zabójstw i pobić według statystyk policyjnych stanowią mężczyźni. Po drugie, duża część przemocy domowej, no, w, tutaj w tym przypadku akurat rzeczywiście częściej e, ofiarami przemocy fizycznej w domu są e, kobiety. Ale nie wiem, czy to wynika właśnie z mizoginii w internecie. tak? To znaczy problemy rodzinne i to, jak mężczyzna traktuje kobietę w domu, to jest bardzo poważny problem i powinniśmy się nim zajmować. Natomiast te grupy nastolatków, powiedzmy, które głoszą, wygłaszają, czy młodych mężczyzn, które wygłaszają te mizoginiczne poglądy w internecie, no to nie są ci sami mężczyźni, którzy na przykład biją e, żony, tak? Czy którzy prawdopodobnie też nie ci, którzy, e, albo ci sami, ale niekoniecznie nie z tych samych powodów, ci, którzy dopuszczają się gwałtów. Więc jak najbardziej powinniśmy walczyć e, z przemocą. Natomiast nie wiem, czy w Polsce są takie przypadki rzeczywiście przemocy wynikającej z e, właśnie tej polaryzacji w internecie. To ostatnie pytanie. W jaki sposób mówić o problemach mężczyzn, Właśnie, żeby nie zaostrzać takiej wojny płci. Właśnie nie chciałbym się licytować i dyskutować o tym, kto powinien e, najpierw e, mieć te problemy rozwiązane. Te problemy, którymi się zajmuję, to są problemy mężczyzn. Tak? Jest wiele innych organizacji, które się zajmują problemami kobiet i one mają e, jak najbardziej słuszność w tym, że zwracają na te problemy uwagę. E, Oburza mnie to, gdy panie ministerki z rządu obecnego mówią właśnie, że zajmiemy się problemami mężczyzn, gdy rozwiążemy wszystkie problemy kobiet, czyli nie wyrównamy wieku emerytalnego, dopóki kobiety zarabiają mniej. W ten sposób nie dojdziemy do żadnych rozwiązań, dlatego że no to jest po prostu samo nakręcająca się pętla, a do tego właśnie polaryzacja i wartościowanie tych problemów i płci, czyje problemy są ważniejsze i czyje powinny być na wierzchu i czyje powinny być priorytetyzowane. Uważam, że najpierw powinniśmy się zająć nierównościami prawnymi, bo to jest zupełna podstawa. Równość wobec prawa jest zapisana w konstytucji, w drugim etapie nierównościami w edukacji, bo z nich wynika wykluczenie społeczne, ale również radykalizacja, polaryzacja i właśnie przemoc, o której przed chwilą mówiliśmy. Tak, ciężko nawet poruszyć te wszystkie tematy w tak krótkiej rozmowie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Socjolog Michał Gulczyński, współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.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 Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać: kontakt na polskie polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka: 22 645 24 00.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 Minęła 22.30. Damian Szpyra. Zapraszam sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta, oczekują od niego zmiany decyzji. Mowa o czwórce sędziów, których Karol Nawrocki nie zaprosił na ślubowanie. Prezydent przyjął słowa przysięgi jedynie od Magdy Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Profesor Krystian Markiewicz, który jest w gronie pominiętych sędziów, liczy, że prezydent się zreflektuje.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 Eksperci wskazują, że odebranie ślubowania przez prezydenta nie jest konieczne, by nowi sędziowie rozpoczęli orzekanie. Taką podstawę taką postawę krytykuje szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Prawo w artykule 4 ust. 1 jednoznacznie przesądza ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że ślubowanie składa się wobec prezydenta rzeczy Rzeczypospolitej, co dzisiaj się dokonało. Nie ma innego przepisu w polskim porządku prawnym,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 Zarzut usiłowania zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna, który rano wtargnął z bronią do jednej z łódzkich fabryk. Mężczyzna po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Po kilkugodzinnych negocjacjach oddał się w ręce policji. Nietro zostanie przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak.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 Kopalnia Wujek w Katowicach zakończyła wydobycie. Jej sztandar został symbolicznie przekazany do zakładu kopalni w likwidacji. Planujemy rewitalizację tego terenu, zapowiada Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Kończymy pewien etap, rozpoczynamy kolejny. Bardzo w to głęboko wierzę, że na tym miejscu, w ramach tych procesów transformacyjno-likwidacyjnych, które prowadzimy, powstaną nowe miejsca pracy, powstanie działalność produkcyjna, powstanie mieszkalnictwo. Dlatego tutaj wspólnie też z miastem Katowice prowadzimy projekt architektoniczny, który ma na celu rewitalizację tych terenów no i zobaczymy, co zostanie wykreowane na tym terenie. Kopalnia Wujek stanowi jeden z symboli regionu. W jej historii nie brakuje jednak bolesnych kart. 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji zakładu od kul plutonu specjalnego ZOMO zginęło 9 górników. 33 minuty po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. A w Polskim Radiu 24 przyglądamy się temu, co dzieje się za oceanem, bo tam 400 tysięcy osób na przylądku Canaveral. W Stanach Zjednoczonych obejrzy start misji Artemis 2, Po ponad 50 latach przerwy na orbitę księżycową wróci człowiek. Wystrzelenie rakiety z kapsułą Orion, na której pokładzie będzie czworo astronautów, planowany jest po północy czasu polskiego. Rakieta ma polecieć z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Dwugodzinne okno startowe otworzy się o godzinie 18.24 czasu lokalnego czyli u nas mniej więcej 24 minuty po północy. Będzie to pierwsza taka misja księżycowa z udziałem ludzi od 53 lat. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać w Polskim Radio 24. O lotach w kosmos powstało zresztą wiele fantastycznych filmów, no i kilka słabych. My jednak skupimy się na kondycji współczesnego kina i jaką rolę kino odgrywa we współczesnym świecie. Powtórka programu wiedzy. narodziła się 130 lat temu jako techniczna ciekawostka dokumentująca codzienne scenki, ruch przede wszystkim. Bardzo szybko jednak stało się czymś więcej, stało się nową formą opowiadania, nową sztuką i zupełnie nowym językiem. Mało tego, taką świątynią wspólnego przeżywania, no ale też pisania historii i wpływania na historia dziś. Jaka jest jego rola we współczesnym świecie? To jest właśnie to pytanie, na które będziemy szukać dzisiaj odpowiedzi w studiu wiedzy, bo będziemy rozmawiać o kinie. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, czym dziś jest dla nas film, jaki jest widz XXI wieku i czego oczekuje. O tym wszystkim będę rozmawiać z naszym gościem w studiu dr Olga Kłosiewicz, filozof zajmująca się zagadnieniami sztuki i estetyki, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi wiele bardzo ciekawych kursów, ale między innymi jeden z tych kursów to muza z kamerą, dzieje kina, czyli taki przewodnik od narodzin, przez złotą erę Hollywood, nową falę, polską szkołę filmową, dogmę po telewizję. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja tak się pani doktor zastanawiam i zastanawiałam też przygotowując się do naszego spotkania, na ile ten współczesny widz, widz XXI wieku różni się od tego sprzed 130 lat, kiedy to 28 grudnia 1895 roku w paryskim Grand Café po raz pierwszy, no tamci widzowie zobaczyli ruchome obrazy zarejestrowane kinematografem braci Lumière. Czy nadal chcemy przeżywać ten sam dreszczyk ekscytacji i zadziwienie tym, co nowe niespotykane dotychczas co nasi przodkowie, którzy oglądali wjazd pociągu na stacji w Las Myślę, że oczywiście chcemy przeżywać dreszczyk emocji, natomiast zapewne trudni nas już zaskoczyć. I e, kiedy pierwsi widzowie oglądali chociażby ten znakomity skądinąd z pociągu na stację w to ponoć wywoływało to panikę. Widzowie zasłaniali się rękoma, piszczeli, krzyczeli, próbowali uciekać, przekonani, że pociąg jednak ich przejedzie. Natomiast takich, no powiedzmy, złudzeń optycznych my już nie doświadczamy co nie znaczy, że nie pamiętamy, jak sądzę, kilku naprawdę dużych przełomów. Takim pierwszym był Jurassic Park. Spielberga. Kiedy naprawdę widzowie wychodzili z kina z otwartymi oczami, mówiąc, że widzieli prawdziwe dinozaury. Spielberg to jest w ogóle magik mojego dzieciństwa. Dzięki niemu no ja wychowałam się na przekonaniu, że odtworzenie dinozaurów jest po prostu możliwe. Tak, prawda? To był ten efekt. Dinozaury nagle biegły jak żywe. Chyba kolejnym takim etapem była pierwsza część Matrixa, gdzie faktycznie widzowie byli zaskoczeni czymś zupełnie, zupełnie nowym. Widzieli coś, czego nie widzieli przedtem. Na pewno, jeśli chodzi o efekty specjalne, przepraszam, że wchodzę w słowo pani doktor, dlatego, że pani przywołuje też ikoniczne momenty mojego filmowego wychowania i pamiętam doskonale to wrażenie, jaki film Matrix na mnie wywołał, czy sceny w slow motion, czy scena, w której Leo unika spotkania w cudze w z kulami, ale też tematyka tego filmu tak dobrze zakorzeniona w kontekście przełomu mileniów, a jednocześnie jak się okazuje wciąż bardzo aktualna. Tak, zdecydowanie. To, czego być może my nie doświadczamy w odróżnieniu od tych pierwszych widzów, to rodzaj takiego zawłaszczenia świadomości. Paul Valéry pisał o tym, że kino dosłownie potrafi zastąpić myśli. I to doświadczenie było dla pierwszych widzów przerażające. Zwłaszcza kiedy zaczęły powstawać już troszeczkę dłuższe filmy, takie narracyjne. I doświadczenie, w którym nie ma dystansu, w którym faktycznie sceny wydają się zastępować nam myśli, są intrudywne jeśli chodzi o naszą świadomość, wywoływały rodzaj dyskomfortu. Możliwe, że obecnie współczesny widz raczej tego poszukuje, na przykład uzależniając się niemalże od oglądania seriali czy od grania w gry. No i w wtedy możemy mówić o pewnego rodzaju analgetyku, takim środku, który nas znieczula na rzeczywistość, pozwala się od niej oderwać w jakiś sposób. No to będę niedawno chińscy naukowcy opublikowali takie badania, z których wynikało, że ten tak zwany binge watching, czyli oglądanie więcej niż czterech odcinków serialu naraz, to jest pierwszy krok do poczucia osamotnienia. To znaczy im więcej naraz oglądamy, im więcej pustki jakieś staramy się tymi treściami zapełnić, tym to poczucie osamotnienia jest jeszcze większe. Ale pani doktor, ten pierwszy moment, o którym pani powiedziała, taki kamień milowy, porównywalny do tego, co przeżywali widzowie 130 lat temu i powiedziała pani doktor o Jurassic Parku, a wcześniej na Wojny może na przykład? Tak, na pewno kino Nowej Przygody dawało ten rodzaj przeżyć. Wydaje mi się, że w ogóle powrót do takich wielkich opowieści, sak, które znamy zarówno z literatury, jeśli mówimy o ekranizacjach, no chociażby duże Pierścienia czy to są faktycznie takie sagi wymyślone już dla kina, które swój żywot i ogromną sławę rozpoczęły w kinie, one wydają się powracać do takich tradycyjnych wartości, być może też do takich typologii mitów, które znamy chociażby z religioznawstwa porównawczego, więc mamy takie mity początku, mamy mity antropogeniczne, mamy mity te gdzie zawsze mamy jakiegoś zbawcę, prawda? czy to ludzkości, czy to świata. Od razu mi, jeśli chodzi o nową twórczość, przychodzi do głowy film i znowu saga Uniwersum Diuny, gdzie mamy pola atrydy, który właśnie ma być zbawcą dla, dla mieszkańców planety Duna. Tak, u Herberta y, mówi się wprost Mesjasz DŻUNy, prawda? Y, I wydaje mi się, że DŻUNa jest tutaj wyjątkowo ciekawym przykładem, bo jako jedna z niewielu tych sak podchodzi do tematu z odrobiną chociaż dystansu, to znaczy widać tutaj pewnego rodzaju grę władzy, grę mitem, grę wierzeniami, który może być wykorzystany do swoich własnych celów. O ile wcześniej mamy do czynienia albo z takim mitem po prostu niemalże, albo z no powiedzmy odczytanym nieco bardziej współcześnie, ale tak dosyć na przykład świadomość, na przykład czy Neo jest wybrańcem w gruncie rzeczy, zależy od tego, albo czy uwierzy w to, że jest wybrańcem, albo czy ewentualnie Trinity go pokocha, prawda? Dopiero I pocałuje w... niczym książę Królewna Śnieżka. Oczywiście, prawda? Przebudzi, dokładnie. Mamy tutaj w gruncie rzeczy takie potraktowanie sprawy w sposób taki dosyć łatwowierny. Dopiero potem to się komplikuje w kolejnych częściach. Natomiast w Dunie faktycznie. Jest taki wątek, który można by nazwać wykorzystaniem mitu do celów ideologicznych, prawda? do celu zdobywania czy utrzymywania władzy, władzy. Mhm. Tak, oraz kierowania umysłami. I e, oczywiście tego typu wątki również w e, kinie były. Jest to również jedno z odczytań mitu, że to jest rodzaj współczesnej ideologii. Ona może mieć charakter właśnie taki dość prostolinijny, w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale może również być traktowana jako rodzaj takiego ideologicznego dyskursu i wtedy robi się oczywiście niebezpiecznie. Skoro jesteśmy już przy uniwersach, to y, zastanawiam się, może Rzeczywiście tych uniwersów w świecie filmowym można by wskazać wiele. Czy to jest uniwersum Gwiezdnych Wojen, o których już wspomniałyśmy, czy to jest uniwersum stworzone przez Tolkiena, uniwersum komiksowe, Marvel, DC, uniwersum, powiedzmy, że możemy już tak mówić, bo to też jest ciągle reinterpretowane także współcześnie na nowo, Dune. Po co one właściwie są Tworzone, poza tym oczywistym, komercyjnym, merkantylnym aspektem, no bo im więcej takich wypustów jest z danego uniwersum, tym po prostu będzie można na tym więcej zarobić i bardziej tego widza do siebie przywiązać. Myślę, że tutaj jest bardzo wiele elementów i można by mówić właśnie o takim dyskursie mitycznym, rozumianym jako nosiciel pewnego rodzaju aksjologii, systemu wartości, najczęściej takich niezmiennych, obiektywnych, bardzo jasnych, gdzie na przykład dobro i zło są określone w sposób niebudzący wątpliwości. Mamy protagonista, mamy antagonistę, właściwie wszystko jest jasne, no chyba, że zaczyna się już jakaś gra polityczna i manipulacja, ale wtedy te mechanizmy działania władzy mamy rozłożone na czynniki pierwsze i możemy odczuwać pewnego rodzaju satysfakcję, że przejrzeliśmy je na przykład. Z drugiej strony wydaje mi się, że takimi dyskursami, które również w gruncie rzeczy w swoich założeniach miały taki charakter uniwersalistyczny, i obiektywistyczne są dyskursy psychoanalizy, czy psychologii głębi Junga, czy tej klasycznej, freudowskiej psychoanalizy, czy właśnie psychologii głębi, gdzie w tego rodzaju narracjach możemy doszukiwać się zarówno właśnie takich powiedzmy typów mitów możemy się doszukiwać pewnych postaci, które przechodzą na przykład przez cykl, który w psychoanalizie byśmy nazwali takim cyklem rozwojem faz libido, gdzie wszyscy jesteśmy edypami na przykład w gruncie rzeczy. To mamy dosyć wyraźnie w Gwiezdnych Wojnach, nie chcę nikomu podpaść. I no, oczywiście psychologia głębi Junga, gdzie mamy archetypy jako te nośniki nieświadomości zbiorowej. No i czy to archetyp wielkiej matki, czy to archetyp wielkiego mędrca, cienia oczywiście, które kino po prostu uwielbia. Archetyp cienia jest wspaniale prezentowany w kinie, zarówno w tych wielkich opowieściach, jak i w horrorach. Cudownie. A czym jest archetyp cienia? Archetyp cienia reprezentuje treści, które są wypierane do nieświadomości, ponieważ są nieakceptowalne społecznie. Może się też okazać, że to są treści, za które byliśmy albo karani w dzieciństwie, albo po prostu baliśmy się odrzucenia czy braku miłości, braku akceptacji. W związku z tym nauczyliśmy się je właśnie wypierać do nieświadomości, nie przyznajemy się do nich. No i zależnie od tego właśnie, za co byliśmy strofowani, w jakich sytuacjach czuliśmy byliśmy się odrzuceni, a to oczywiście jest dosyć tak łatwo odczytać w kulturze, prawda, która niesie ze sobą pewne wartości, a pewne zachowania piętnuje. My pewne nasze emocje, pewne nasze pragnienia czy zachowania właśnie spychamy, nie przyznajemy się. Nie wiem czy słusznie, ale przyszedł mi do głowy film American Psycho z Christianem Bale'em, gdzie widzimy głównego bohatera, który bardzo dba o perfekcję swojego wyglądu, wniesie po szczeblach kariery, zależy mu na tym, żeby sprawiać zawsze idealne wrażenie, no ale to jego drugie życie, to jest właśnie życie tego psychopaty, który rozczłonkowuje swoich wrogów, co tutaj z kolei, proszę wybaczyć, za zdradzenie zakończenia tym, którzy tego filmu nie widzieli, okazuje się jego fantazją tylko i wyłącznie, nikt w tym filmie nie zginął. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie pani dyrektor. Znakomite. Mi na przykład przychodzi do głowy egzorcysta, ten klasyczny, prawda, gdzie mamy tą śliczną dziewczynkę, małą, jak aniołek, z blond lokami, która już nie tylko zaczyna wymiotować grachówką, jak to w przypadkach opętania, no ale odzywa się obscenicznym językiem, prawda, z tych ślicznych usteczek wychodzą najgorsze słowa, no a potem już zachowuje się agresywnie właśnie tak no, to czyny przy, przy księdzu zresztą popełniane. Jak, jak najbardziej. To są wszystko e, zachowania nieakceptowalne społecznie. Jak taka mała, grzeczna dziewczynka, śliczna, śliczna mogłaby się tak zachowywać? no Notabene. Tutaj znowu wracamy do tego e, kina sprzed 130 lat. Ja też nie wiem, na ile to jest taka miejska legenda, a na ile prawda. Tutaj znowu widzowie oglądając Egzorcystę, no podobno mdleli z przerażenia. Takie są przekazy. Wcale się nie dziwię. Ja też. To jest jeden z tych filmów, do których nie wracam, mimo, że jest znakomity. Mamy tego sporo, dr Jekyll, Mr. Mhm. Hyde, prawda? Czy na przykład kiedy Gandalf walczy z Balrogiem, mam nadzieję, że nie przekręciłam. Mądry I szary się zmienia w białego. Tak, ten mądry i dobry, dobrotliwy Gandalf musi się zmierzyć z siłą, która jest agresywna i bezrozumna w gruncie rzeczy. Prawda? Czyli to byłby taki całkowicie właśnie wyparty cień. Mamy tego typu sporo rzeczy w kinie, ponieważ to jest bardzo widowiskowe w gruncie rzeczy, ale z drugiej strony pozwala gdzieś nam zajrzeć również być może pod podszewkę naszej psychiki w sposób bezpieczny. Czyli mamy archetyp wielkiej matki, archetyp cienia, co jeszcze można znaleźć, jeśli, takie, jeśli chodzi o takie wspólne tropy dla uniwersów? No Mamy chociażby archetyp wiecznego chłopca, to jest oczywiście Piotruś Pan, znany i lubiany. Mamy archetyp sieroty, no i to są wszelkiego rodzaju baśnie, prawda? od sierotki Marysi, przez kota w butach, tego typu opowieści. Batman też był sierotą. Tak, tak. Ci wszyscy, którzy w gruncie rzeczy będą przechodzić pewną drogę, prawda? Zaczynając od takiej osoby bez zaplecza społecznego, ekonomicznego, politycznego, zdobywać doświadczenie, no być może pokonywać taką drogę bohatera, o której pisał Joseph Campbell, prawda? Gdzie no w gruncie rzeczy mamy tutaj taki monomit, ścieżkę, właściwie prawie wszystkich bohaterów, którzy no między innymi muszą odkryć i ten cień w sobie, stoczyć z nim walkę. Albo zaakceptować i, go. Albo zaakceptować go oczywiście. Lepszy pomysł, zdecydowanie. I również w jakiś sposób doświadczyć sakrum, bo być może też te opowieści są takimi opowieściami, które właśnie pozwalają opowiadać o sakrum, o tym, co nadprzyrodzone w taki coraz to nowy sposób, być może w sposób, który jest bardziej odpowiedni dla naszych czasów, dla problemów, z którymi się zmagamy. Właśnie smagamy. o to miałam zapytać, dlatego, że mimo, że te filmowe uniwersa sięgają po coraz to nowe środki, rozwiązania, także efekty specjalne, to w gruncie rzeczy przekazują bardzo tradycyjne wartości czy archetypy, tak jak pani powiedziała. czy to, że w danym momencie na przykład takich uniwersów filmowych jest nam serwowanych więcej, właśnie coś mówi o czasach, w których żyjemy? Że te tradycyjne wartości no, mają nam przypomnieć to, do czego mamy wrócić? Nie wiem, czy one mają przypomnieć, bo wydaje mi się, że często są traktowane jako rodzaj takiego rodzaju odskoczni, to znaczy wydaje mi się, że szeroka publiczność nie wybierałaby tego rodzaju dyskursów, gdyby one były w jakiś sposób narzucane, natomiast kiedy znajdujemy je niejako sami dla siebie, odkrywamy, kiedy nie mają charakteru takiego głoszonego ex a przez autorytety, tylko są podane w formie niesłychanie atrakcyjnej i nie wprost, to faktycznie być może że to, co jest pewnego rodzaju oparciem, co pozwala na pewnego rodzaju porządkowanie świata, ale na przykład również na zachowanie nadziei, co jest bardzo ważne, stanowi o takim no, uniwersalnym niewątpliwie sukcesie tego typu Że dobro zawsze zwycięży. Na przykład. <głos> happy end, happy A co mamy po drugiej stronie tych uniwersów? Co jest na drugim biegunie, jeśli chodzi o, o współczesne kino? Wydaje mi się, że tutaj mogłoby się pojawić takie krytyczne kino społeczne, jak również różnego rodzaju eksperymenty formalne, a to są oczywiście dwie zupełnie różne kategorie. I teraz jeśli chodzi o takie kino społeczne, to ono zawsze było trudniejsze, bo tutaj z kolei jesteśmy bezpośrednio konfrontowani z rzeczywistością i jej problemami. Tutaj widzimy świat, który często wcale nie jest sprawiedliwy, w którym właśnie dobro nie zwycięża, w którym. Polskie Radio. ze względu na to, że miało bardzo szeroką publiczność. Dzięki temu można było popularyzować kulturę, sztukę, która wcześniej była przeznaczona dla elity. Nagle wiedza stawała się po prostu egalitarna i ta wiedza miała właśnie ten potencjał emancypacyjny. W tej chwili taką oczywiście funkcję spełnia internet, gdzie jeśli chcemy, mamy dostęp de facto do wszystkich dzieł sztuki, Wszystkich epok, wszystko możemy znaleźć, dokładnie. To jest naprawdę akademia naszych czasów. Natomiast często konfrontowanie się z takimi trudnymi tematami jest po prostu bolesne. Jeśli poszukujemy rozrywki, jeśli potrzebujemy odskoczni, no to wtedy takie kina oczywiście gromadzi nieco mniejszą i być może taką i bardziej świadomą, czy bardziej przygotowaną publiczną. Zresztą o współczesnym widzu w większości krytycy, eksperci wypowiadają się dość krytycznie, mówiąc, że jest to widz leniwy, że jest rozleniwy, okiem skrolować swój telefon, bo cierpimy też na deficyt uwagi, ale może nie jest do końca tak źle. Może jednak cały czas potrzebujemy, nawet jeśli to nie będą komercyjne sukcesy, no to to kino z drugiego bieguna musi istnieć, żeby czasem z tej kanapy i z tych kapci nas wyrwać. Tak myślę, że w tej chwili do kina chodzimy bardziej z wyboru. Być może to jest przełom w jakimś sensie podobny do tego, który przyszedł po takim ogromnym sukcesie telewizji. Kiedy uważało się na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie telewizja stała się bardzo szybko, bardzo popularna, że starsze pokolenie właśnie zostaje w domu przed telewizorem, natomiast pokolenie młodych, często buntowników, idzie do kina, szukając tam takiego kina no powiedzmy naprawdę poruszającego, problemowego. I no, wtedy pojawiły się znakomite filmy, wtedy kino de facto przeżywało swoje odrodzenie, ponieważ widz był bardzo świadomy i bardzo wymagający. Wiedział po co idzie do kina. Więc wydaje mi się, że ciągle jeszcze takie y, kino Ale oprócz tego kino ma ogromny potencjał, właśnie zarówno społeczny, jak i jeśli chodzi o bardzo wiele takich dyskursów, które toczą się we współczesności i są poruszane w kinie, więc myślę, że w tej bogatej ofercie, no, możemy znaleźć to, czego poszukujemy i to przecież nie jest jakiś właściwie jeden rodzaj rozrywki, tylko język sztuki, za pomocą którego można opowiadać bardzo różne historie w bardzo różny sposób. Wtedy jest absolutnie cudowne. Nabrałam wielkiej ochoty, żeby brać się do kina, za co bardzo dziękuję dr Olga Kłosiewicz, filozof zajmująca się zagadnieniami sztuki estetyki o współczesnym kinie, współczesnym widzu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Studio Wiedzy.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 Suma Wydarzeń Maga